Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech będą z nami wszystkimi. Amen. Boże Słowo, które ma prowadzić nas w naszym rozważaniu, zapisane jest w pierwszym liście apostoła Jana, w czwartym rozdziale, gdzie od szesnastego wiersza tak czytamy.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 tej właściwej miłości, której Ty sam jesteś źródłem i spraw, abyśmy miłując się wzajemnie, budowali społeczność, zbór i siebie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. W przeczytanym przed chwilą fragmencie mamy do czynienia z największym świadectwem o Bogu. Mianowicie ze stwierdzeniem: Bóg jest miłością. I z tego stwierdzenia, Apostoł Jan wyciąga następujący wniosek. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Drodzy, ale musimy pamiętać, że nigdy tego zdania nie wolno nam odwrócić i powiedzieć, miłość jest Bogiem. To Bóg jest Miłością. Nie możemy zatem deklarować miłości do Boga, mając na myśli to, co my często przez miłość rozumiemy. Właśnie pogaństwo nadało miłości między kobietą i mężczyzną postać Bożka Mora, chłopca z łukiem i strzałą. To często porywające oszołomienie seksualną miłością, odczytywaną w pogaństwie, jako coś boskiego. A w świątyniach Afrodyty w Koryncie, tej bogini miłości, służyło, jak wiemy, wiele kapłanek miłości. Ale nie o takiej miłości. Apostoł Paweł dzisiaj do nas mówi. Powiada, tylko Bóg jest miłością i dopiero On ukazuje każdemu z nas, czym naprawdę jest miłość. I tylko ten, kto sam miłuje zgodnie z odsłoniętą przez, przed Boga istotą prawdziwej miłości, może wiedzieć, że jedynie mi mieszkając w Bogu mieszkamy w miłości i Bóg mieszka w nas. Naprawdę miłować i mieszkać w miłości możemy dopiero wtedy, gdy nasza pycha się załamie i doświadczymy i wciąż będziemy doświadczać ratującej, Bożej miłości. Czasami wręcz niektórzy zastanawiają się, dlaczego Bóg ten świat stworzył. Przecież nieposłuszeństwo człowieka, nasze nieposłuszeństwo, stale przyprawia go do smutku. Dlaczego stworzył świat, który przysparza mu jedynie kłopotów. I odpowiedzi, drodzy, należy szukać w tym właśnie przytoczonym już na wstępie słowie. Bóg jest miłością. Bóg nie działa samotnie, nie działa w izolacji. Miłość musi mieć kogoś, kogo kocha, komu służy. Zatem prawdziwa miłość nie może być czymkolwiek uwarunkowana. Mówimy, miłość potrzebuje swobodnej reakcji serca. I dlatego Bóg swoim świadomym aktem obdarzył ludzi wolną wolą. I tu, drodzy, rodzi się pytanie, czy jest możliwe, abyśmy i my żyli miłością. Jeśli narodziliśmy się z Boga, zostaliśmy obdarzeni jego Duchem Świętym i przez cudowne doświadczanie jego miłości sami zaczynamy miłować. Kto <śmiech> bowiem wciąż na nowo się oczyszcza i pozwala by oczyszczała go krew Jezusa Chrystusa, kto wciąż na nowo otwiera się na Bożą Miłość i pozwala, aby osiągnęła ona w nim swój cel, ma niezachwianą ufność w dzień sądu. Bo, drodzy, miłość odwraca naszą uwagę od nas samych i kieruje ją całkowicie. I wyłącznie na drugiego człowieka i na jego potrzeby. Miłość nie jest naszym wynalazkiem, ani sprawą naszych specjalnych zdolności. Miłować możemy tylko dlatego, że objęła nas niezasłużona Boża miłość. I mówiąc o tym, apostoł Jan widzi zupełnie jasno sytuację w zborze. Ma świadomość, że są tam ludzie, którzy oddawali się marzeniom o swojej miłości do Boga, a równocześnie byli pozbawieni miłości do swych braci. I dlatego powiada. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Zarzutu kłamstwa wcale nie zbija fakt, że to mówienie może być subiektywne, pełne entuzjazmu i żaru. Miłość do Boga, o której mówimy, w żadnym wypadku nie jest prawdziwa tam, gdzie zarazem dochodzi do okazywania nienawiści czy czasami zwykłej obojętności. Nie możemy też uchylić się przed tymi słowami, oświadczając, no, ale my jesteśmy dalecy od nienawidzenia swego brata. Gdyż nienawiść do brata objawia się w naszym chłodzie, w naszej obojętności, w nieangażowaniu się w jego sprawy, w niechęć. I chyba to jest naszym problemem, dlatego tak potrzebujemy tego przypominania, czym jest prawdziwa miłość. <śmiech> dlatego też w tym naszym dzisiejszym fragmencie Jan tak wyraźnie powiada, jak ten, kto nie potrafi miłować brata, którego widzi przed sobą, chce miłować niewidzialnego Boga. No ale tu w tym momencie stwierdzamy łatwiej kochać miłącego Boga niż brata, który stoi przede mną i jest dokładnie widoczny ze swoimi wszystkimi błędami i trudnym charakterem. Zgodzimy się zatem z tym, że łatwiej deklarować miłość do Boga, którego nie widzimy, któremu nie możemy powiedzieć tego samego, co powiadamy sobie nawzajem. Ale drodzy, musimy sobie powtórzyć. Miłość Boża nie może mieszkać w tym, kto widząc niedolę brata, odmawia mu konkretnej pomocy. Ostatnio tak wiele mówi się o druchach ludzkiego serca, o niesieniu ludzkiej pomocy i to jest piękne kiedy słyszymy, że Polacy w trudnych chwilach potrafią się jednoczyć i pomagać. Ale jednocześnie w tych samych sytuacjach mamy do czynienia też z zupełnie innymi zachowaniami, które w żadnym wypadku nie odnoszą się do tego, że miłujemy swojego brata. No bo jak nazwać postawę człowieka którego złapano na plądrowaniu zalanych domów. Tłumaczył się, ja tylko sprawdzałem poziom wody, a miał już nagromadzone rzeczy przy sobie, które zabrał. Czy to też każała mu czynić miłość bliźniego? I tak moglibyśmy, drodzy, tutaj no, przytoczyć wiele przykładów, które by może i nas samych oskarżały. Jak zatem znajduje siebie? Bo tu chodzi o to, abyśmy nie mówili o zachowaniach innych, ale o swoich. Na jakim jestem etapie? Tej prawdy uczymy się od dziecka. A ileż to razy Okazujemy gniew, złość, a nawet nienawiść w stosunku do kolegi, koleżanki. Ileż razy krzyw ze słabszego i mam z tego satysfakcję. Zatem problem nieobcy nam. I drodzy, jeżeli wzrastamy bez miłości... Nie będziemy umieli miłować, a co za tym idzie, w podobny sposób będziemy się odnosili do naszego Boga. W jednej z gazet znalazłem następujące stwierdzenie. Wy zatem bracia powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zasadę do hołdowania ciał. Wręcz przeciwnie. Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u Was jeden drugiego, Kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Przeczytany fragment ma ogromne, powiemy, praktyczne znaczenie dla każdego zboru i to wszystkich czasów, a więc także dla nas, tu dzisiaj zgromadzonych. Jan. Obawia się mówienia, które staje się kłamstwem w naszych ustach, bo nie stoi za tym rzeczywistość. I drodzy, jak już powiedziałem, można by tutaj przywołać wiele przykładów pokazujących, jak zaniedbujemy ten Boży Nakaz, a przede wszystkim to stwierdzenie. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. Do miłości, drodzy, rodzimy się z Boga i tylko miłując, poznajemy Boga. Tam, gdzie ta rzeczywistość istnieje i gdzie się nią żyje, tam doskonała miłość usuwa bojaźń, tam jest pewność zbawienia i niezachwiana ufność w Boga. I dlatego chcemy powtórzyć, Bóg jest miłością i obyśmy w tej Jego miłości stale wzrastali dziękując Mu za wszystko, za siebie, za ten zbór, dziękując także za to słońce, które nam świeci. I pamiętajmy, po tym będziemy rozpoznani, czy Miłość Jego będzie w nas. Prośmy zatem Boga przez Ducha Świętego, aby nas do tego uzdolnił. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum,